dwie minuty po godzinie 22. słuchacie Alt Culture, czyli alternatywnego kulturatora na antenie Radia Przed nami ostatni, już w dzisiejszym programie stały blok tematyczny. Zawsze jak słyszę ten dżingiel, to chcę sięgnąć po telefon. Nie masz tak? <grym> Nie, bo mam wyciszone dźwięki. No ja też, ale zawsze mnie to po prostu zmyla i patrzę w ogóle, co się dzieje na telefonie. Mm. Um, active now, jeżeli jeszcze nie wiecie, to jest blog tematyczny poświęcony social mediom wszelkiego rodzaju. No i z racji tego, że 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet, nie, nie jest to żadne przypomnienie. 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzn. To też nie jest żadne przypomnienie? Żadne. <głos> <głos> Więc my postanowiłyśmy spojrzeć na te dwa święta trochę z innej strony. Chcemy odbiec trochę od stereotypów. Stereotypu takiego, że na przykład mężczyźni nie mogą zająć się modą czy makijażem a kobiety z kolei, że są źle nastawione choćby do gier. No i z racji tego znalazłam takiego bloga, który nazywa się Kobieta i Planszówki. No i właśnie na tej stronie mamy panią, która recenzuje różnego rodzaju gry planszowe, ale nie tylko, bo wrzuca również informacje o nowościach, jakie można znaleźć właśnie w grach. Jeżeli chodzi o takie blogi, vlogi, które łamią stereotypy, to bardzo dużo tego typu rzeczy można znaleźć na YouTubie. Nietrudno znaleźć jest makijażystę, makijażystę właśnie w płci męskiej, który naprawdę potrafi robić fantastyczne rzeczy. Nawet całkiem niedawno była spora kontrowersja odnośnie jednego, właśnie, jednego z makijażystów. Nazywa się on Mani Mua? Chyba tak. I został on oficjalną twarzą, męską twarzą Maybelline. No i na Twitterze ludziom się trochę to nie spodobało. Zaczęli mu wypisywać po prostu hejt. Zalali go całą taką falą. I przeurocza sytuacja była w momencie, kiedy jego ojciec, napisał tweet'a na jego stronie, gdzie jakby powiedział, że jest strasznie dumny ze swojego syna, że udało mu się to osiągnąć i, i w ogóle... Um... Kolejnym takim kanałem, który, to, to jest akurat kanał mocno kontrowersyjny, tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który jak się na niego patrzy, to ma się takie pierwsze skojarzenie od razu drag queen. To jest Jeffrey Star, który ma swoją własną markę kosmetyków. Jest naprawdę mocno kontrowersyjny, używa wulgarnego języka non-stop w tych swoich filmach. Ale kurczę, jak on się potrafi pomalować. Ja po prostu. Nie jedna kobieta by zazdrościła. Zdecydowanie, zdecydowanie. I myślę, że nie jedna kobieta by nie potrafiła się tak pomalować. Ja na pewno bym się nie potrafiła tak pomalować. On wystarczy spojrzeć na zdjęcia tutaj. Po prostu. Tak. No więc trzeba przyznać, że jakby ludzie, którzy wychodzą poza te stereotypy, którzy wychodzą poza taki swój comfort zone, można powiedzieć, potrafią zrobić fantastyczne rzeczy. No i też na przykład, jeżeli chodzi o gaming, jest kilka kanałów, bardzo fajnych kanałów, bobeczek, które po prostu siadają do gier i grają. I takie dwa, które mi przychodzą w tej chwili do głowy, to jest na przykład I Has Cupquake, czy Cupquake, tak, tak ona się nazywa, przesympatyczna kobieta, która jeszcze często nagrywa filmy ze swoim mężem i oni są tak zabawni tam, że po prostu ja siedzę i umieram przed tym monitorem i podobna, na podobnej zasadzie działa kanał Commander Holly i to jest Holly, która również do swoich filmów zaprasza często albo swoich przyjaciół, albo Rosa, który albo jest jej chłopakiem, albo narzeczonym, albo mężem. Już nawet w tej chwili nie kojarzę. I takich kanałów naprawdę można by wymieniać bardzo dużo. Blogów pewnie też i wydaje mi się, że to jest strasznie fajne, że Kobiety mogą się zająć nie tylko makijażem i modą, a mężczyźni mogą zająć się nie tylko grami i na przykład, nie wiem, budowaniem mebli. Cokolwiek. I dlatego fajnie jest obalać te stereotypy i fajnie, że są takie osoby, które potrafią zrobić coś innego, a nie podążać tylko tą jakąś utartą ścieżką, tym kanonem, gdzie podobno trzeba... Ale niekoniecznie, tak jak tutaj przypisane są gry do mężczyzn, tak, nie wiem, makijaż jest przypisany do kobiet. No tak, piękne słowa. Zostawiamy was z muzyką i niestety będziemy musiały się z wami już niedługo żegnać, ale póki co, zanim jeszcze skończymy program bardzo. Royal Blood. O tak, tak, bardzo. Bardzo, ten tone skeleton już teraz.